Przejdźmy do rzeczy. I stała się światłość. Jak chyba wszyscy wiemy lub co najmniej domyślamy się, jest to cytat z Biblii. Po raz pierwszy informacje o świetle, o światłości znajdujemy na samym początku tej świętej księgi. Rozdział pierwszy Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, wiersze od 1 do 5, a w nich wyszczególnimy werset trzeci. Mówią tak, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał że światło jest dobre, oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Cztery ważne prawdy na temat światła z tego opisu i z dalszych wersetów, które należałoby przeczytać. Po pierwsze, światło jest dobre. Po drugie, światło zostało oddzielone od ciemności. Po trzecie, światło zostało nazwane dniem. Po czwarte, światło było i jest konieczne do życia. W dalszym opisie stworzenia czytamy, jak Bóg uregulował i ustawił rytm działania światła na ziemi. Światła dobowego, światła dziennego i nocnego. Czym w ogóle jest światło? Wszyscy to widzimy, ale prawie nikt nie wie. A ci, którzy wiedzą, i tak nie wiedzą pewnie wszystkiego, co należałoby wiedzieć. I najwięksi fizycy, naukowcy mówią, że nie wiedzą. Tak do końca, na czym polega istota i natura światła. Współcześnie mówi się, i to dosłownie od kilku lat, że światło to już było wcześniej. To fale elektromagnetyczne, komuś może się lekcja fizyki przypomni i równocześnie strumień fotonów. Wczoraj to wyczytałem, wiecie, to jest świeża wiedza, ja, ja tego nie noszę w głowie. Fotonów, czyli najmniejszych cząstek energii. Głęboka fizyka, terra incognita, ziemia nieznana. Przynajmniej dla mnie w jakimś stopniu. Dla nas, zwykłych ludzi, światło to jest to, co widzimy, Albo coś, dzięki czemu widzimy to, co nas otacza. Tak możemy sobie zdefiniować światło. Fale, strumienie. Fizyka mówi właśnie, że widzimy tylko niewielki zakres tych fal elektromagnetycznych między z jednej strony. To, co zna fizyka. Fale radiowe gdzieś w jednej skrajności to też są fale elektromagnetyczne, tak jak światło. Potem się to przesuwa do mikrofal, Mikrofalówki, telefony komórkowe. Potem wchodzi w podczerwień. Są kamery, które w ciemnościach potrafią wykryć jakieś ciepło, emitowane przez organizmy żywe na przykład. Potem jest światło widzialne dla nas. Potem jest ultrafiolet, którego znowu nie widzimy, ale który nas opala. Potem są promienie rentgena, a potem promienie gamma. To jest to, co do tej pory nauka wie. I ten zakres widzialny światła to jest zaledwie kilka procent tego wszystkiego, o czym wiemy, że istnieje, przenika nas, wędruje. I kiedy przygotowując to kazanie zacząłem odszukiwać informacje na temat światła, dowiedziałem się, że wiem bardzo niewiele o naturze i właściwościach światła. Tak jak powiedziałem, fizyka nigdy nie była moją pasją, ale to są ciekawe informacje. I kiedy Biblia mówi o świetle, Mówi o świetle w dwojakim znaczeniu. Pierwszy aspekt, o którym mówi Biblia, to jest to światło naturalne. Ten opis, który przed chwilą czytaliśmy. Bóg uczynił światłość, rozdzielił i potem ustanowił jedno światło, które świeciło w ciągu dnia, drugie światło, które świeciło w ciągu nocy. Słońce, księżyc, a także gwiazdy. W wielu innych miejscach również możemy czytać opisy Światła słonecznego, gwiazd, księżyca, a także lamp i pochodni, które używane były i są przez ludzi po to, aby jakieś źródło światła w ciemności przy sobie mieć. To jest ten jeden aspekt fizyczny. Natomiast drugie znaczenie światła ma aspekt duchowy. Wszyscy wiemy i dzisiaj było to już czytane z pierwszego listu Jana, ja ten werset też później odczytam, że to Bóg jest światłością. Bóg sam o sobie mówi, że jest światłością, tak siebie definiuje. I Boży Ludzie, znający Boga, również o tym mówili. Na przykład w Psalmie 27, wierszu pierwszym, Dawid napisał: Psalm 27,1: Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Pan jest moją światłością i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pewnie wielu z nas ten werset zna bo chyba nawet śpiewamy go, śpiewaliśmy pieśń tej treści dość często. Możemy więc powiedzieć, nawiązując do tego opisu z pierwszej Mojżeszowej, z tych kilku pierwszych wersetów, że skoro Bóg jest światłością, to po pierwsze tak jak światłość jest dobry, Bóg nazwał światło czymś dobrym i On sam jest światłością, a więc Bóg jest dobry. Po drugie, tak jak Bóg oddzielił światło od ciemności, tak On sam jest oddzielony od wszelkiej ciemności. Czytamy właśnie w tym pierwszym liście Jana 1,5, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Więc po drugie, Bóg jest oddzielony od ciemności, nie ma w Nim nic z ciemności. Po trzecie czytaliśmy, że ten obszar światła nazwany został dniem. I Biblia mówi, że obszar władzy Boga również nazwany jest dniem. Gdy otworzymy na przykład pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, odczytam ten tekst. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersze 5 i 8, czytamy takie słowa. Wy wszyscy jesteście synami światła, i synami dnia nie należymy do nocy ani do ciemności wiersz ósmy my zaś, którzy należymy do dnia bądźmy czeźwi jak ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia dzień jest obszarem Bożej władzy nowonarodzone Boże dzieci przebywają w sferze dnia, nie w sferze nocy z nocy wyszliśmy i po czwarte, Bóg jest konieczny do życia, do życia duchowego. Bez Boga nie ma życia. Możesz żyć tym życiem biologicznym, ale duchowo, bez obecności Boga, bez Jego światła nie możesz żyć. Tak więc możemy powiedzieć, że Bóg tworząc światło fizyczne, te fale i strumienie elektromagnetyczne, fotony, wskazywał od początku na samego siebie. Ten opis, te kilka pierwszych zdań tak naprawdę mówią nie tylko o stworzeniu, ale mówią o Stwórcy. Kim On jest, jaki On jest, jaką ma naturę. I potem w ciągu historii rozbłyski Jego światła przynosiły coraz większe pełniejsze Jego objawienie i poznanie, aż dochodzimy do momentu, który Ewangelista Jan opisuje tak i to jest początek Ewangelii Jana, przeczytam kilka miejsc. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, wiersz czwarty i piąty. Czytamy o Jezusie, Synu Bożym, odwiecznym Logos wcielonym w ciało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Wiersz dziewiąty. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Inne przykłady mówią, prawdziwa światłość przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka. Oświeca. Światło pokazuje prawdę, pokazuje otaczającą nas rzeczywistość. Gdyby światło zgasło, stracimy z pola widzenia to, co jest dookoła nas, mamy kłopot. Ale światło pozwala nam podejmować racjonalne, mądre, dobre decyzje dotyczące naszego życia. Gdyby nagle zgasło wszelkie światło, nie tylko to elektryczne, ale i słoneczne, po chwili stracilibyśmy orientację, gdzie są drzwi, w którym kierunku i szukalibyśmy tego po omacku, potykając się o siebie nawzajem, o krzesła, o inne przedmioty. Wzmagałby się chaos, strach i panika. Światło czasami również jest niewygodne, a nawet razi wtedy, gdy ujawnia to, co chcemy ukryć. To, o czym nie chcielibyśmy, aby inni wiedzieli. Gdy to wychodzi na jaw, czujemy się źle, czujemy się zdemaskowani, czujemy się zawstydzeni. Dlatego też staramy się ukryć pewne rzeczy, nie stawiać ich w świetle, aby pozostać w takim poczuciu komfortu, udając może kogoś, kim nie jesteśmy do końca, albo próbując tą wstydliwą sytuację, grzech, zachowanie ukryć przed oczami innych. Ale tak naprawdę czytamy, że jest to światło, które oświeca każdego człowieka. I przyjdzie czas, że to wszystko, co jest dziś jeszcze ukryte, wstydliwie ukryte, będzie ujawnione. I Boża rada, biblijna rada jest taka. Już dzisiaj stań w światłości. Już dzisiaj wyjdź z tej strefy cienia, ciemności, szarości. Stań w światłości. Dzisiaj załatw to sam czy sama z Bogiem, aby kiedyś Bóg nie musiał tego załatwiać z tobą przed wszystkimi. Dziś możesz to załatwić prawdopodobnie, a nie wiem jaka sytuacja, ale sam na sam z Bogiem. Być może jeszcze z kimś, komu należałoby coś powiedzieć. Ale my tak bardzo wstydzimy się tych naszych złych zachowań, tej ciemności, że wolimy to schować. Narażając się bardzo głupio na to, że kiedyś i tak będzie to ujawnione i będzie dużo gorzej. Dużo trudniej. Wyjdź zatem z ciemności i stań, w światłości. Czytaliśmy też, że ta światłość przyszła na świat, na cały świat. Biblia gdy używa słowo świat, nie mówi tylko o świecie przyrody, o kuli ziemskiej wiszącej gdzieś w powietrzu, nie w powietrzu, w kosmosie. Mówi o świecie w sensie zamieszkujących ją narodów. Księga Izajasza, rozdział 60, werset drugi. Izajasz 60, werset drugi. Diagnozuje sytuację mieszkańców świata, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Szczególnie ta pierwsza część na ten moment. Ciemność, mrok, gęsta chmura okrywa ziemię i narody. Oznacza to, że świat nie zna Boga w istocie, którą On jest. Świat, narody nie znają Boga. Poznanie to jest bardzo fragmentaryczne, bardzo niepełne. I tak Biblia opisuje stan ludzkości. Czym jest zatem ciemność, czym jest ten mrok, czym są te gęste chmury? To jest po pierwsze brak poznania Boga. Zdecydowana większość ludzi na tej ziemi nie zna Boga. Chociaż też zdecydowana większość cokolwiek o nim słyszała. Trudno znaleźć człowieka, który by nigdy nie słyszał o Bogu o idei Boga, o osobie Boga. Nawet w najbardziej odizolowanych, prymitywnych kulturach żyjących gdzieś w głębi dżungli idea Boga bóstwa, jakkolwiek rozumiana, istnieje. Istniała od zawsze, kiedy tylko ludzie istnieli, ludzie żyli. Brak poznania Boga wynika to z niewiary lub niewiedzy, lub z niechęci do poznania Boga. To jest ciemność. Po drugie, ciemność jest to też życie w grzechu. Nawet gdy znamy w jakiś sposób Boga, nawet gdy w jakiś sposób do Niego się zbliżyliśmy, nawet jeżeli zbliżyłeś, się, ale żyjesz w ciemności, no to żyjesz w ciemności. Ten mrok dalej Ciebie okrywa, a tymczasem Jezus ma rozświecić całe Twoje życie. Możemy też zauważyć, że w historii współcześnie narody, społeczeństwa, władcy, filozofowie próbowali znaleźć i zrozumieć to światło, sens życia. Paweł, apostoł, gdy stanął kiedyś przed greckimi filozofami w Atenach, na Areopagu, filozofowie epikurejscy i stoicy, kiedyś o tym mówiłem, powiedział do nich, że Bóg może być poznany przez każdy naród i Bóg dał czas narodom po to, żeby poznały Boga. Może Go wyczują i znajdą. Taka jest Boża intencja dla narodów. Może Go wyczują i znajdą, ale teraz, od tej pory, mówi Paweł, nie muszą już wyczuwać, bo ja głoszę to, czego wyszukaliście wcześniej. Wiecie, ludzie mają bardzo różne wyobrażenie ostatecznej prawdy i rzeczywistości, jaka nas otacza. Niektórzy dochodzą do przekonania, że rzeczywiście stwórca Bóg istnieje. Zastanawiają się, który to Bóg, jaki to stwórca, która to religia jest prawdziwa na przykład. Bardzo wielu ludzi nurtują takie rozmyślania. Ale przypomina mi to sytuację, która miała Miejsce na przełomie XVIII-XIX wieku, kiedy ówcześni uczeni zastanawiali się nad istotą światła. Dziś wiemy, że są to te fale, strumienie, ale wtedy tego nie wiedziano. Nie było przyrządów, nie było metod, nie było pomysłu. Jeden z fizyków stwierdził, że światło chyba jest po prostu pierwiastkiem. Takim jak węgiel, żelazo, tlen. To jest pierwiastek, który gdzieś krąży w powietrzu. Nazwał go fluidem. To był Antoni Lavoisier. Po polsku też nasz uczony Śniadecki przetłumaczył to na świetlik. I umieszczono nawet świetlik, fluid, w tablicy pierwiastków. Przez dziesiątki lat sądzono, że światło jest po prostu jednym z pierwiastków, który wypełnia przestrzeń. Dziś takie pomysły wzbudzają nasz lekki uśmiech i mówimy, jacy oni byli naiwni. No, nie mieli metod, nie mieli zrozumienia. My dzisiaj wiemy znacznie więcej. Zastanawiam no, się, co będzie za kilka pokoleń, jeśli... Jeszcze to wszystko trwać będzie. Co za te kilka pokoleń na temat naszych poglądów ludzie będą myśleć? Na temat naszego poziomu wiedzy? Być może też będą się ośmiechać z politowaniem. Tego nie wiemy, ale ta sytuacja z, z tego okresu, kiedy uważano, że światło jest po prostu jakąś materią, która gdzieś jest, przypomina mi taką próbę podejmowaną współcześnie przez wielu myślicieli i filozofów, ideologów i systemy religijne, Próbę zdefiniowania rzeczywistości i prawdy, która nas otacza. I tego, co jest prawdziwą wartością, a co nią nie jest. Różne religie, światopoglądy, ideologie próbowały, próbują wyjaśnić, opisać prawdę. W niektórych krajach do dzisiaj dominują, dominują na przykład systemy religijne, które narzucają społeczeństwu swój światopogląd. Kraje muzułmańskie i nie tylko. Kraje buddyjskie, kraje hinduistyczne. Te religie dominujące tam Narzucanie społeczeństwu wykład rzeczywistości. W naszym kręgu cywilizacyjnym, tym europejskim, zachodnim, religia dość powszechnie uważana jest za jakiś przeżytek. Kto by dzisiaj się przejmował jakimiś wierzeniami, jakąś księgą, jakimś Bogiem, jakimiś praktykami religijnymi? To nie dla nas. My jesteśmy nowocześni. My, Europejczycy, Amerykanie, Inaczej będziemy objaśniać tą rzeczywistość. I Biblia nazywa to mrokiem. Zarówno to, co gdzieś tam na peryferiach świata, jak i w kręgu naszej cywilizacji jest głoszone. Nawet jeśli są w tym elementy prawdy, bo mogą w tym być elementy prawdy. W każdej religii, w każdym światopoglądzie może być jakiś, jakaś cząstka prawdy. Tylko pytanie, co zresztą i co, jest, co nadaje główny kierunek. Jak powiedziałem, Paweł ścierał się z filozofami stoickimi i epikurejskimi, i ta sytuacja powtarza się dzisiaj. Obecnie taką najpopularniejszą ideologią, światopoglądem, który dominuje przynajmniej w naszym kręgu kulturowym jest pogląd nazywany humanizmem. Pojęcie pewnie znane ze szkoły, nam wszystkim. Kojarzy się bardziej z epoką jakąś, która była kiedyś, ale to jest najbardziej dominujący w tej chwili prąd umysłowy, proponujący jakąś rzeczywistość, jakieś wytłumaczenie rzeczywistości albo nawet narzucający to zrozumienie rzeczywistości. Jest to mieszanka, mówię teraz już o Europie, o naszym kraju, przechodzimy do takich bliższych nam klimatów. Mieszanka demokracji i wolności. Demokracja to jest władza większości, tak? A więc władza większości i wolność, wolność słowa, sumienia, przekonania, pomieszana z coraz większym wpływem różnych mniejszości na tą większość i wolność tej większości jest coraz bardziej ograniczana przez tą mniejszość, która czasami staje się bardzo wojownicza, nawet agresywna i dochodzi do ograniczenia pewnych wolności, które były dla nas przez nawet stulecia pewnikiem. Ta ideologia ma różne odcienie. Bardzo często jest neutralna czy wręcz pozytywna, ale czasami staje się, jak powiedziałem, antyboża i agresywna. I paradoksalnie w krajach tradycyjnie wolnych, wolnych dla Ewangelii, wolności tej jest coraz mniej. A otwarte głoszenie pewnych prawd bywa nawet karane. Jest to w tej chwili jeszcze nie tak bardzo odczuwalny proces. Są to może jakieś dość jednostkowe przypadki, których jednak jest stopniowo coraz więcej. Zobaczcie mi takie dygresje i troszkę takie, no nazwę tego może filozofowaniem, ale taką próbą diagnozowania tego, co się dzieje, dlatego, że to dociera również do nas i to się dzieje coraz szybciej. Już dzisiaj zapewne głoszenie prawd biblijnych, zagłoszenie światła. Światła Bożego Słowa możesz mieć kłopoty. Już dzisiaj ktoś może się poczuć urażony. Już dzisiaj ktoś może poczuć się obrażony i powiedzieć, to jest mowa nienawiści. Nie życzę sobie żeby coś takiego było w tym kraju mówione. Kochani, światłość nie ma nic wspólnego z ciemnością. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Światłość, która oświeca każdego człowieka. Nie każdy człowiek chce być tą światłością oświecony. Żyjemy w czasie, w którym mamy stanąć i stać i żyć w światłości. I to jest czas, by Chrystus zajaśniał w tobie. Abyś po pierwsze w tej światłości był wolny od grzechu. To wszystko, co jest zaciemnione, niech będzie jak najszybciej. Dlaczego nie dzisiaj? Ujawnione przed Bogiem. Abyś mógł być, mogła być wolny, wolna od wpływu ciemności. Na co czekać? Po drugie, ta ciemność, ciemność powinna odejść, a światłość powinna sprowadzić na nas poznanie i zrozumienie woli Boży. aby Bóg oświecił oczy serca waszego. Mamy widzieć, wolę Bożą, mamy ją rozumieć, mamy ją rozpoznawać. I po trzecie jest to czas odważnego i mądrego głoszenia. Tym, którzy żyją w ciemności i tym, którzy tak jak ci osiemnasto, XIX wiecznie uczeni myśleli, że światło jest pierwiastkiem. I dziś myślą, że ciemność jest światłością. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, Światło z ciemnością, a ciemność światłością. I na zakończenie tego rozważania, tych dywagacji, może trochę niezwyczajnych, ale myślę, że potrzebnych na te czasy, w jakich żyjemy, przechodzimy do frazy, która zmieni naszą perspektywę. Bo to czytamy, że Bóg jest światłością, Bóg jest dobry. Bóg jest oddzielony od ciemności. Bóg jest niezbędny do życia. Aż dochodzimy do punktu, w którym Jezus staje na pewnej górze i wygłasza kazanie, nauczanie. W tym nauczaniu Mateusz 5,14 mówi do swoich uczniów, do słuchaczy. Wy jesteście światłością świata. I nagle otrzymujemy olśnienie, błysk. My, ja jestem światłością świata. I to zmienia naszą pozycję. To zwiększa naszą odpowiedzialność. I to stawia nas w zupełnie innej roli. Nie tylko kogoś, kto otrzymał oświecenie, dowiedział się jaka jest prawda i żyje na swój użytek. Ale kogoś, kto tę światłość eksportuje dalej, roznosi dalej. Jesteś światłością świata. Ale o tym następnym razem. Pomódlmy się.